Dzieje apostolskie, rozdział 25. Festus wtedy przybywszy do kraju, po trzech dniach przyjechał do Jerozolimy z Cezarei, a stawili się przed nim najwyższy kapłan i przedniejsi z Żydów przeciwko Pawłowi i prosili go, żądając łaski przeciwko niemu, aby go kazał przyprowadzić do Jerozolimy, bo mieli zamiar uczynić zasadzkę, żeby go zabić w drodze. Ale Festus odpowiedział, że Paweł zostanie pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam wyruszy. Którzy więc z was mogą, niechże razem jadą i jeśli jest jaka wina w tym mężu, niechże go oskarżą. A przebywszy u nich nie więcej niż dziesięć dni, pojechał do Cezarei i nazajusz zasiadłszy na sądzie, kazał Pawła przyprowadzić. A gdy on przyszedł, obstąpili go Żydzi, którzy przyszli z Jerozolimy, wnosząc wiele ciężkich zarzutów przeciwko Pawłowi, których dowieść nie zdołali. Gdyż on się bronił, że ani przeciwko zakonowi żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi nic nie zawinił. Ale Festus, chcąc sobie zjednać łaskę u Żydów, odpowiadając Pawłowi rzekł, czy chcesz iść do Jerozolimy i tam oto być sądzonym przede mną? Ale Paweł rzekł, przed sądem cesarskim stoję, gdzie powinienem być sądzony? Żydów w niczym nie skrzywdziłem, jak to i ty wiesz dobrze. Bo jeśli w czymś przewiniłem i uczyniłem coś godnego śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie ma nic z tego, o co mnie oskarżają, nikt mię im wydać nie może. Odwołuję się do cesarza. Wtedy Festus, rozmówiwszy się z radą, odpowiedział. Odwołałeś się do cesarza, do cesarza pójdziesz. A po upływie kilku dni król Agryppa i Berenike przyjechali do Cezarei witać Festusa. A gdy tam szereg dni przemieszkali, Festus przedłożył królowi sprawę Pawła, mówiąc – mąż pewien pozostawiony jest przez Feliksa w więzieniu, z powodu którego, gdy byłem w Jerozolimie, stawili się przede mną przedniejsi kapłani i starsi żydowscy, żądając wyroku przeciw niemu. I odpowiedziałem im, że nie ma zwyczaju, Rzymian, wydawać człowieka jakiegokolwiek na stracenie najpierw aż oskarżony będzie miał przed sobą oskarżycieli, i dane mu będzie miejsce obrony przed zarzutami. Gdy się tedy tu zeszli, ja bez żadnej zwłoki na zajucz, zasiadłszy na sądzie, kazałem przyprowadzić tego męża, przeciw któremu stanąwszy oskarżyciele żadnej skargi z tych, których ja się spodziewałem, nie przytoczyli. Lecz mieli przeciwko niemu spory jakieś, tyczące się ich własnej wiary oraz jakiegoś Jezusa zmarłego, o którym Paweł utrzymywał, że żyje. Ja tedy będąc w niepewności co do tego sporu, spytałem, czy chce udać się do Jerozolimy i tam być oto sądzonym. Lecz że się Paweł odwołał, żeby go zatrzymano do cesarskiego rozpoznania, rozkazałem go strzec, aż go odeślę do cesarza. Agryppa zajrzekł do Festusa: Chciałbym i ja słyszeć tego człowieka, a on rzecze: Jutro go usłyszysz. Nazajutrz tedy, gdy przyszedł Agryppa i Berenike z wielką okazałością i weszli do sali sądowej z dowódcami i przedniejszymi mężami miasta, na rozkaz Festusa przywiedziono Pawła. I rzekł Festus, królu Agryppo i wszyscy mężowie obecni tu z nami, widzicie tego, o którego mię cały lud żydowski prosił i w Jerozolimie i tu, wołając, że dłużej on żyć nie powinien. A ja, zrozumiawszy, że nie uczynił nic śmierci godnego, gdy przytem i on sam odwołał się do cesarza, wydałem wyrok, aby był posłany. Nie mogę jednak o nim nic pewnego napisać panu memu, przeto przyprowadziłem go przed was, a najbardziej przed ciebie, królu Agrippo, ażebyś po rozsądzeniu sprawy jego miał co pisać, bo wydaje mi się rzeczą nierozsądną posyłać więźnia, nie wskazawszy, o co go obwiniają.